Kraty licency, ile są na bicie, czy skosztujesz? sztujesz? Samo kurwa, życie to z pomiędzy Broków i posesji Cały czas nas słychać, cały czas jesteśmy, jesteśmy W miejscu, gdzie jestem, życie jestem, jest do szczęścia wejścia do miejsca bestem W miejscu gdzie jestem, życie do jest do W miejscu gdzie jestem, życie jestem, do szczęścia wejścia do miejsca bestem Wierzę w to co wiem, wierzę prosto w to co wierzę Chuj, udawać wam w życiu Bierzesz mnie za kogoś, co, dwa, jedy, w ukryciu Sorry, ale nie posiadam bajony na zbyciu A ty, kiciu, szurem, żury, szurej do domu Chciałeś, kurwie, się pamiętaj, błąd, nie po nich nikomu Po prostu się ogarni, światło nie musi być karnym Nie musi być, tak jak możesz iść Może dzisiaj, teraz, tu właśnie o tej porze Godzina pierwsza w nocy, orma, otwierają oczy to znaczy, że dziś drobny kopak w Miał zapału, tyle w sobie miał, tyle Mocny leciebany konfident, to dokumenty przeklęcił No cóż, w tych czasach zdarza się to często Ale dlaczego on Ten co tak kocha swój dom? Kocha z bliskich, a okoliczności ślipki Nie zabrakło, teraz drzwi bo niebo błąd też zawsze wyśmiał głowę tak mocno na garku Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie ma jej na nim Zanim obieży się, on może cię zranić Wyobrażam bez granic, tak często kurwa na nic na moich oczach, potem piszę po nocach Efekty pracy czuję zawsze po smaku W obozach jak gorące lata Po gorących wiosnach i korzystam nikt dosna, do Wiara w życie jest mocna, a nauka od Jak Bóg powiedział w króty zostaw Uciwa droga prowadzi do zasłużonych w Miejscu gdzie jestem, życie jest testem Do szczęścia wejścia to miejsca westem Opierając się na tym, kurę są gestem Jeszcze za mało daję ci to co tresczę Dam ci więcej produkcji LZ Produkcji bez fikcji, a z wideo więcej akcji ja jeszcze się napatrzysz, bo mam tu coś Co mogę nazwać z broją. Trenuję co potrzebne w życiu na okrągło jedno omieju, zło, w życiu stało dobro Wybrałem, to podświadomie tak chciałem Też takim się stałem, a teraz dla ciebie tu jestem A w miejscu gdzie jestem, w życiu jestem Do szczęścia, wejścia, do miejsca, bestem W miejscu gdzie jestem, w życiu jestem Do szczęścia, wejścia, do miejsca, bestem Jestem do szczęścia, wejścia do miejsca bestem W miejscu gdzie jestem, życie jest, jestem do szczęścia, wejścia do miejsca bestem Pomiędzy, gaje kuli cnęcy Efe co na bicie, czy wszystko spowiesz? Zamówił, warzywcie